Witam serdecznie, Andrzej Burzyński z tej strony, więcej informacji o mnie na mojej podstawowej stronie internetowej andrzejburzyński.pl Dzisiaj goszczę w audycji Darka, który robi rzeczy, które robią też inni ludzie, ale robi je w dosyć niekonwencjonalny sposób. Co robi i dlaczego warto się uczyć od takich ludzi jak Darek, opowie on sam, natomiast ja mogę tylko powiedzieć, że Darka poznałem ponad rok temu w Gdańsku podczas cyklu szkoleń, który prowadziłem i rzeczywiście okazało się, że jest to człowiek, który ma nie tylko ciekawą historię życia, ale też jest człowiekiem, który jest godny zaufania. Te dwie rzeczy, pogodzenie kompetencji i charakteru, to jest bardzo duży atut, dlatego zaprosiłem go do tej audycji, żeby mógł też podzielić się własnym doświadczeniem. Darku, powiedz nam trochę... Przybliż nam trochę tak w telegraficznym skrócie swoją historię życia. Przede wszystkim witam Andrzeju Ciebie i wszystkich Twoich słuchaczy. W skrócie moja historia życia. Opowiem, zacznę od tego mów, że, że studiowałem fizykę, mimo że raczej jestem humanistą, aczkolwiek nauczyło mnie to patrzenia na życie przez pryzmat cyferek i myślenia też używając statystyki. Natomiast zaczynałem pracować jako przedstawiciel handlowy i w firmach związanych z branżą piwną, jak i w firmach związanych z sprzedażą różnego rodzaju słodyczy, też karm dla zwierząt. Potem byłem też Przedstawicielem firmy szwedzkiej, która w polskim rynku sprzedawała mrożone pieczywo oraz dostarczała właśnie tego typu produkty nietypowe, ściągnięte regionalne z całej Europy, do polskich dużych i marketów, jak również do sieci hoteli czy do cateringów. Natomiast od 2003 roku związany jestem z branżą bankową. Pierwszy jako przedstawiciel bankowy w Citibanku, natomiast potem już jako menadżer przez parę lat w Sitku, w Millennium. Także przez, kilk przez rok czasu czy półtorej nawet miałem taki epizod, że zarządzałem zespołem sprzedażą dla PZU, jeśli chodzi o ubezpieczenia na życie. Natomiast to, to jest moja droga, jednak tym, czym się zajmuję od 2008 roku, to jest pośrednictwo finansowe, aczkolwiek w dalszej części pewnie audycji będziemy mogli porozmawiać, że y, zajmuję się z tym inaczej niż większość rynku, bo ja widzę swoją rolę nie jako pośrednika finansowego, a bardziej jako negocjatora bankowego, no, ale myślę, że do, do tego dojdziemy. Prywatnie e, jestem ojcem dwuletniej córeczki e, i mężem wspaniałej żony, a oprócz tego moje zainteresowania to psychologia szeroko pojęta i biznes psychologii, czy psychologia w biznesie. W no, ten czas lubię pożeglować, spędzić na otwartym powietrzu, czy na rowerze, w zimie na nartach, także... Trzeba dbać też o kondycję, nie tylko biznes i, i prato się liczy. Zobaczmy się Andrzeju na tym wstępnym etapie. Okej. Okay. Dzięki Darku za przybliżenie trochę Twojej historii. Oczywiście to było tylko parę zdania, wiele, wiele lat życia i wiele lat doświadczeń. Yy, powiedz, yy, jako taki pośrednik, czy jak użyłeś słowa negocjator, czym to się różni od tego, nie wiem, przychodzę do jakiej instytucji finansowej, jest tam pośrednik, korzystam z jego usług, yy, czym to się różni od tego, co ty robisz? Wiesz co, w zasadzie niczym się to nie różni, bo i tu, i tu yy, potrzebujesz znać produkty bankowe, bardzo dobrze. I tu, i tu często gęsto musisz znać je lepiej, jeżeli osoba, która w banku jest odpowiedzialna za sprzedaż produktów, czy, czy wpisywanie wniosków do systemu, no bo tylko wtedy możesz dać wartość dodaną. To dla mnie rok temu zaczęło się różnić, bo zawsze denotowało mnie jedno pytanie, a mianowicie, czy najlepszy wybór dla klienta jest równoznaczny z najlepszym wyborem dla mnie, jeśli chodzi o mój interes i zarówno interes klienta. Wszyscy w każdej książce przeczytamy, że najlepsza jest sytuacja win-win. No, tylko powiedzcie mi, jak zrobić win-win w sytuacji, kiedy wypracuję dla klienta dwie dobre oferty bankowe, z tym, że jeden z banków chce mi zabić lepszą prowizję. No i wtedy po pojawia się dylemat pewien moralny. Czy zrobić coś co jest najlepsze dla klienta, czy zrobić jednak coś zgodnie z z tym, żeby chronić też własne interesy, Przy... oczywiście trochę idealizuję sytuację, mówię o takiej w miarę, w miarę realnej sytuacji, gdzie często gęsto pojawia nam się taka oferta. Natomiast w momencie, kiedy ja e, w imieniu klienta z danym bankiem i to klient mi płaci, a nie bank, to w tym momencie dopiero... Uważam, że jest taka uwaga, która powinna być od początku i dochodzę do wniosku, że u nas rynek pośrednictwa finansowego stoi na głowie, bo wszyscy biorą pieniądze od banków, gdzie jak klient nie wie za co płaci i klient nie wie ile zarabia pośredni, to w tym momencie jaką ma gwarancję, że jest 100% lojalny w stosunku do niego? No tak. Tym dla mnie różni się pośrednictwo od negocjowania. No bardzo ciekawe ujęcie, bo rzeczywiście ten kto, jak to niektórzy mówią, na tym polega złota zasada. Kto ma złoto, ten określa zasady, więc trudno jest być lojalnym wobec tego, który, który ci nie płaci. Łatwiej jest być lojalnym względem tego, który ci płaci, w dodatku płaci ci za to, żebyś znajdował mu klientów. Więc bardzo ciekawa rzecz. A jak to w, prakty jak w praktyce podchodzą do tego ludzie? Bo jeżeli ktoś słyszy, tak sobie wyobrażam, przeciętnego Kowalskiego, który przychodzi i słyszy, jak to pan bierze za to pieniądze, a inni nie biorą, dlaczego? Czy to, czy to rodzi takie zaufanie, czy to wręcz przeciwnie? Chodzi mi o ten pierwszy moment, kiedy spotyka się z klientem. Wiesz co, to zależy jak klient. Ja większość klientów jednak przez te lata wypracowałem sobie pewien system poleceń i mnie raczej nie, nie docierają klienci, owszem, mam swoje biuro, natomiast y, staram się nie mieć klientów tak zwanych z ulicy, czyli ktoś przypadkowo zobaczył mój baner na przykład na, na biurze czy e, gdzie indziej, i dowiedział się tylko, że, że jest ktoś taki, jest pośrednik finansowy, no to w tym momencie przychodzi do mnie i, i e, przychodzi z konkretną sprawą, czy kredytem, czy... E, jakimś case'em, gdzie, gdzie ma jakiś problem finansowy. Raczej częściej i w 99 przypadkach są to ludzie, którzy trafiają do mnie przez właśnie innych pośredników, agentów ubezpieczeniowych czy też przez y, doradców bankowych, bo okazuje się, że w danym banku nie mogą dostać raz do kredytu, a, a doradca bankowy nie może klientowi powiedzieć dlaczego nie, nie może, bo, bo y, takie ma reguły gry, natomiast ja tutaj mogę zadziałać trochę niestandardowo i inaczej, chociażby przez kontakty, jakie sobie przez lata robiłem w tej branży, już nie mówiąc o tym, że sam był po drugiej stronie tej barykady przez parę ładnych lat pracowałem w tej branży, więc też to wiem, jako strony tych systemów to wygląda i planów, nieplanów, tego typu rzeczy. Natomiast czy to wzbudza pewien niepokój klienta? No, na pewno tak, bo, bo w pierwszej chwili jak klient się dowiaduje, yy, że kredyt hipoteczny będzie go kosztował w zależności od wysokości a od y, 2 do 3 procent za usługę. No to łatwo policzyć, tak? Średni kredyt nie wiem tam powiedzmy 300 tysięcy złotych, to 2 to już jest 6 tysięcy złotych a 3% to jest 9000 tysięcy złotych, no to klient się za głowę łapie, no, no po co ja mam tobie tyle płacić. Natomiast mówię, ok, możemy to zrobić w drugi sposób, że ja wezmę pieniądze z banku, tylko w tym momencie nie masz pojęcia, jakie pieniądze wezmę, tutaj wszystko jest kawa na ławę. Druga sprawa, w tym momencie niezależnie jaki kredyt ci zrobię, nie dam Ci gwarancji satysfakcji. Ja swoim klientom daję gwarancję satysfakcji, która polega na tym, że klient w każdej chwili może się zapoznać z ofertą danego banku, dowiedzieć, jakie jest standardowe wyliczenie w kalkulatorach finansowych, a wtedy dopiero porównać z tym, co ja dla niego wynegocjuję. I wtedy jest jasne, czy jesteśmy w stanie osiągnąć z dwóch stron zadowolenie, czyli z jednej strony ja swoje usługi, będą miały odzwierciedlenie w niższej marży, w niższym oprocentowaniu, w niższej prowizji, a z drugiej strony klient y, będzie zadowolony, dlatego że ja też mu oszczędzam czas, czyli tą całą robotę papierkową, którą jest zbudna, no, wypełnienie wniosku kredytowego, y, ci, już wypełniali takie wnioski, to zdają sobie sprawę, że to czasami jest kilkunasto dokument, w którym co, to, co drugie słowo niby jest napisane po polsku, ale musimy się trzy razy zastanowić, co tam napisać. Klient też nie wie często gęsto, jak wypełnić wniosek, żeby było dobrze dla niego. Chce wypełnić zgodnie z prawdą, a często gęsto powiedzenie pewnych rzeczy za dużo jest zwyczajnie niepotrzebne i niekorzystne dla klienta. Natomiast daleki jestem od tego, żeby w jakikolwiek sposób naginać rzeczywistość. Po prostu wniosek trzeba wypełniać tak do danego banku, żeby to było najkorzystniej dla nas. Oczywiście mówiąc prawdę i tylko prawdę. Natomiast yy, niejednokrotnie spotykam się z tym, że klienci chcąc powiedzieć za dużo, Wskazują się na wydłużenie chociażby czasu procesowania, bo analityk w tym momencie ma więcej pytań, dodatkowych rozterek. Natomiast po co mu utrudniać pracę, jak można mu ułatwić? A konkludując, dlaczego warto zapłacić bezpośrednio? Ano dlatego, że potem okazuje się, że 50 zł na kredycie przy racie rzędu 1500 zł wydawałoby się, że to nic takiego. Tylko wtedy proszę klienta o przeprowadzenie prostego matematycznego działania. Pomnożenie tych 50 zł razy 12, bo tyle miesięcy ma rok, wychodzi nam 600 zł i pomnożenie później przez 10, bo po 10 latach już robi nam się 6000. tysięcy. Zazwyczaj kredyt hipoteczny bierzemy teraz na 30 lat, czyli to jest 18 tysięcy. To jest tylko taki wycinek mojej pracy, bo często gęsto robię znacznie, znacznie więcej. To, to jest nieraz nawet o 100 zł niższa rada, a oprócz tego e, niższe na przykład ubezpieczenie niskiego wkładu albo większy wkład własny przez to, że wyciągamy odpowiednio operat szacunkowy i tak dalej, i tak dalej. To ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, w jednym zdaniu, dlatego może taka trochę moja dłuższa wypowiedź. Dobrze, bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś, że odpowiednio dawkując prawdę ułatwiamy pracę analitykowi w banku, a jednocześnie ułatwiamy sobie lepsze warunki. Powiedz, bo mówiłeś tutaj o kredycie hipotecznym. Właśnie jak to jest. Kto jest takim twoim przeciętnym klientem? Czyli z czym najczęściej ludzie przychodzą do ciebie? Szukają kredytów hipotecznych, innych kredytów? Czy specjalizujesz się może w jakimś konkretnym rodzaju y, produktów bankowych? Andrzeju, ja specjalizuję się głównie w, y, w kredytach hipotecznych i gotówkowych. Mniej w kredycie firmowym, jeszcze mniej w leasingach. Aczkolwiek mam pojęcie o tych dziedzinach, natomiast zazwyczaj załatwiam to przez po prostu kontakty, które posiadam. E, mając kilka lat współpracy z jednym, drugim, trzecim bankiem, e, nie, nie mówiąc o dostępie do sieci różnych, że tak powiem, brokerów bankowych, to w tym momencie łatwiej jest czasami dla mnie sprawdzić ofertę dla klienta, jeżeli on sam ma się przebijać przez czy oferty banków, nawet ciężko jest jak nie zaciągałeś kredytu po raz pierwszy, albo w tym nie siedzisz porównać pewne oferty, dlatego że inne niby w każdym banku jest to samo, tak kredyt hipoteczny na przykład składa się z marży bankowej, z prowizji bankowej plus ewentualnie jakiś ubezpieczeń niskiego wkładu, ale dochodzą różne czynniki. Niektóre banki proponują Ci dodatkowe usługi bankowe w ramach tego kredytu i w tym momencie zjeżdżają z marżą. Jeszcze inne do niedawna proponowały Ci dodatkowe ubezpieczenia i wtedy też była możliwość niższej marży. Także ciężko te oferty dla osoby, która nie jest z branży, porównać bezpośrednio. Kiedyś próbowano wprowadzić taki wyznacznik jak RRSO, czyli roczną rzeczywistą stopę oprocentowania kredytu. No i okazywało się, że to też nie jest dobry pomysł, dlatego że niektóre banki, na przykład klienta, zobowiązywały, żeby jeszcze ileś tam produktów brać, i wówczas inaczej była liczana ta kwota. Także mówię, pewne rzeczy próbują ustandaryzować banki, a jednak no to tak samo jak nie znają się na budowlance. Jak wybierzesz specjalisty od budowy? No najlepiej zasięgnąć porady i referencji o nim. Jak już gdzieś u któryś z twoich znajomych pracował, no to w tym momencie wiesz, czego można się spodziewać. A i tak może się okazać, że no, to ci nie będzie odpowiadało. Dlatego warto zamiast poświęcać swój cenny czas, zwrócić się do specjalisty, nie mówię tu tylko o mnie, mówię też o innych pośrednikach, dlatego że często gęsto jest tak, że to czas jest naszym największym e, zasobem i to jest naj, najcenniejsze, a nie raz nawet te dłuższa oferta zwróci nam się z naddatkiem w tym, że będziemy mogli poświęcić swój czas na swoje, e, swoją pracę zawodową, bądź też na przyjemności już nie mówiąc o tym, że dobry pośrednik finansowy zapewni ci pewnego rodzaju komfort, tak, że większość telefonów to będzie on odbierał od banku i dopiero filtrował te informacje, które są niezbędne i konieczne. Tak samo dokumenty, które dostarczysz pośrednikowi, nie wszystkie trafią do banku. Trafią tylko te niezbędne, bo tak jak wcześniej powiedziałem, przy analizie kredytowej ważne jest to, żeby dany analityk w danym banku dostał takie dokumenty, jaka wymaga od niego procedura. Absolutnie żadnego dokumentu więcej, bo wówczas pojawiają się pytania, on zacznie się zastanawiać nad tym dokumentem mimo, że w procedurę, że wcale nie jest potrzebny ten dokument do przeprocesowania. Jak to mówią, nieraz nadgorliwość się zgorszał. od moi wówczas dobrze jest mieć kogoś, kto będzie działał tak, jak taki półprzekaźnik, że będzie zostawiał dla siebie, a do banku dostarczał tylko te informacje, które są niezbędne. Drugą rzeczą, której się specjalizuje oprócz kredytu hipotecznego, to jest też kredyt gotówkowy. Z tym, że to są raczej większe kredyty, nie na parę tysięcy złotych. Te odsyłam do, do swoich kolegów, którzy się zajmują e, wszystkim. Natomiast, no bo prosta rzecz. Ja w takich małych kredytach rzędu, nie wiem, kilku tysięcy złotych nie jestem w stanie wynegocjować nic, bo tam są sztywne warunki. Natomiast przy już kredytach na, nie wiem, 30-50 tysięcy jest możliwość na przykład wybrania innego banku albo stworzenia możliwości, że klienta bank będzie postrzegał jako klienta wibowskiego i wówczas jest gotów bardziej dla niego nagiąć zasady, mimo że nie jest tym VIP-em od razu, przez to, że ma wielkie wpływy, i tak dalej, i tak dalej, albo wiele pieniędzy trzyma w banku, albo ma różne aktywa, które dla tego banku są, czy rachunki maklerskie, i tak dalej. Natomiast tego typu rzeczy, i jeśli się posiada taką wiedzę, to można naprawdę bardzo dużo zaoszczędzić, pozornie zakładając na przykład konto. Jak kosztujecie 50 czy 100 zł wprowadzenie, można nie płacić nic, ale dzięki temu prowizja od udzielonego kredytu zamiast 10% wynosi 4 albo 3%, więc warto, że tak powiem, na takich rzeczach zaoszczędzić. A kolejną rzeczą, którą się specjalizuję, ale to pewnie dojdziemy do tego potem, to jest... Wyciągania ludzi z pewnej pętli zadłużenia, gdzie padli zaciągając kolejne krótkoterminowe kredyty po to, żeby spłacić jakiś jeden większy kredyt, który kiedyś zaciągnęli i potem coś w biznesie nie wyszło na przykład albo w życiu osobistym się posypało. A niejednokrotnie mający tych ludzi są znacznie, znacznie większe niż kwoty zadłużenia i wówczas mam autorską metodę na pomaganie takim ludziom wyjść z tego zadłużenia, gdzie system bankowy już nie daje takiej możliwości, bo często gęsto zdolność kredytowa jest już naciągnięta albo wręcz jak my to mówimy w branży zabita przez to, że masz jakieś obciążenie powyżej pół roku czasu, a masz jakieś zajęcia komornicze na pensji, już nie mówiąc o licytacji komorniczej, bo, bo i takie rzeczy mi się zdarzało wyprowadzać ludzi, aczkolwiek no to jest bardzo rzadki, bardzo ciężki temat. Nie chciałbym słuchaczy przez audycję zanudzać takimi ekstremalnymi przykładami. No właśnie tak jak powiedział Darek, ponieważ chcemy tutaj w audycji bardziej przybliżyć taką niekonwencjonalne podejście Darka jako pośrednika tutaj finansowego, więc na moim blogu andrzejburzyński.pl w dziale wywiady będzie wywiad z Darkiem, gdzie Darek powie o kilku zasadach wychodzenia z długów. Natomiast też, tak jak poprzednio mówił, jeżeli chodzi o branie kredytów, tak samo przy wychodzeniu z długów, ważne znać jest zasady i czasami przy mniejszym zadłużeniu można wyjść samemu, ale często potrzeba jest kogoś, kto jest ekspertem, kto jest fachowcem, kto wie jak rozmawiać z bankami, kto wie, które oferty są korzystne, a które nie są korzystne. Powiedz może tak, ponieważ ten temat, jak ktoś będzie zainteresowany, to sam sobie wysłucha, ale powiedz, jaki jest według Ciebie największy błąd ludzi, którzy, którzy wpadają w tą pętlę zadłużenia? To może takie, jako takie ostrzeżenie potraktujmy dla tych, którzy może są jakoś tam zadłużeni i teraz czasami chcą z tego zadłużenia wyjść. No właśnie, ja jaki tu błąd najczęściej popełniają? Słuchaj, może pierwszy stwierdzimy, czy jesteśmy zadłużeni, czy nie, to warto, pierwsza rzecz, jeśli nie znamy ilości całkowitej swojego zadłużenia, to być, że możesz być już na początku pętli zadłużenia, bo często gęsto właśnie pierwszym dla mnie jest to, że nie znamy dokładnej cyfry wszystkich swoich zobowiązań, jakby je wszystkie podliczyć. I drugiej cyfry, której nie znamy, to dokładnej wysokości swoich dochodów. Bo często gęsto obchodujemy jakimiś a, płacami brutto. A czasami okazuje się, że czasami no zawsze się okazuje, że to, co dostajemy na przekazie bankowym, zupełnie inaczej się ma niż i to, co mamy w umowie o pracę, to dla tych pracujących przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej też wydaje nam się raz, bo sam byłem tego świadkiem na początku, że o zarabiam tyle i tyle, ale nie biorę pod uwagę, że na ZUS odchodzi mi w tej chwili prawie 1200 zł, że mam koszty typu telefony, typu prąd, czynsz lokalu. Nawet jeśli to jest mój własny lokal, no to w tym momencie podatek od niej znacząco mi rośnie. Bo bez wydzielonego lokalu to jest kilka złotych w skali miesiąca czy roku za metr. Natomiast w przypadku prowadzenia działalności naraz to jest kilkadziesiąt złotych. I w tym momencie zamiast z podatku płacić 200-300 zł rocznie, naraz płacimy 500-600 zł rocznie. Tego typu składowe, często gęsto nie są brane pod uwagę w całościowym podliczaniu bilansu zysków i strat. I to moim zdaniem jest pierwszy krok do tego, żeby wpaść w tego typu pętle, a drugim już bardzo, ale to bardzo wyraźnym symptomem to jest to, jeśli zaciągamy kolejny kredyt tylko po to, żeby częściowo albo całkowicie spłacić ratę innego kredytu. Już jest wtedy takie czerwone światło, niepomarańczowe że coś jest nie tak z naszymi finansami. Okej, okay, dzięki Darko za przybliżenie tego tematu. Powoli kończy nam się czas. Powiedz, czy jest jeszcze coś, co chciałbyś powiedzieć, czy o sobie, czy jakaś taka rada, którą chciałbyś udzielić ludziom słuchającym audycji? To już zostawiam teraz. Czy odpowiedzieć na pytanie, którego nie zadałem, a które myślisz, że warto by było zadać? Wiesz co, nie, nie zadałeś pytania, w jaki sposób inwestuje, bo wiesz, bo to nie jest sztuka pracować i zarabiać pieniądze, bo to jest duża sztuka, żeby ten bilans wychodził w prywatnej firmie na plus. Na umowie o pracę, no to już pracodawca się martwi tym, czy nasza praca przynosi faktyczny zysk, czy tylko to jest po jego stronie. Natomiast jeśli prowadzimy własne firmy, to w tym momencie bardzo jasno widzimy, jak nasza praca przekłada się na nasze zyski. Jednak to jest strona medalu. Druga strona medalu to jest to, co wyczytałem w różnych książkach, a potem dopiero po, po pewnym czasie udało mi się to przełożyć na, na własne życie. To jest to, że pieniądze, które zarabiamy to jedno, a w jaki sposób je inwestujemy i czy w ogóle myślimy na tym, żeby je inwestować, bo często ludzie inwestycje mylą z poprawianiem sobie komfortu własnego życia. Inwestuje w własny dom, własny ogród, przy samochód. A prawda jest taka, że zwiększam tylko swoje koszty. Natomiast chciałem tu właśnie powiedzieć o możliwościach inwestowania. Ja na przykład, przez to, że wyciągam czasami ludzi z długów, to też posiłkuję się tutaj prywatnymi inwestorami i wówczas zapewniam im lepsze zyski niżeli lokat, z lokat bandowych. A ostatnio pracuję nad tematem, krótko mówiąc, inwestycją w działki budowlane z gwarantowaną kwotą zakupu poniżej 50% wartości normalnej ceny rynkowej. To są działki koło Pucka, niedaleko Zatoki Gdańskiej, bo tam bodajże 7 km jest do morza. I w tej chwili też, jeśli ty przez twoją audycję, czy potem przekierujemy, też podamy moje dane kontaktowe, można zainwestować wspólnie ze mną w tego typu zakup, bądź to stanie się małym inwestorem na poziomie 25-30 tysięcy, bądź też większym inwestorem, który ma trochę inną ofertę u mnie i może inwestować od 250 tysięcy wzwyż, bo projekt jest na półtorej miliona wyliczony, z czego połowę środków już mamy zgromadzone, a potrzebujemy, że tak powiem, zgromadzić pozostałą część pieniędzy. I to w dość krótkim czasie, bo, bo ma to góra dwa tygodnie czasu. Okej, okay, Darku, dzięki. Za chwilę podamy właśnie te dane kontaktowe, o których mówiłeś. Natomiast ja przypomnę, że Dokładne wskazówki Darka, jak wychodzić z długu, takie ogólne zasady znajdą się na mojej stronie andrzejburzyński.pl a także jeżeli interesuje Cię jak dokonać jakiejkolwiek zmiany w życiu nie mówię teraz o długach, tylko o zmianie czy w dziedzinie relacji w dziedzinie pracy, w dziedzinie z Twojego zdrowia, to zapraszam cię na wideo szkolenie. Jak dokonać skutecznej zmiany w życiu? To jest bardzo ciekawe wideo szkolenie. To jest realna sesja coachingowa, którą przeprowadziłem z pewnym człowiekiem, i jednocześnie, w trakcie tej sesji, udzielam wskazówek pozwalających Tobie pracować. Czyli włączasz sobie taki materiał i czy samemu, czy z kimś, partnerem w biznesie, czy partnerem, partnerką w relacjach. Możecie wspólnie pracować dokonując zmiany w życiu. Jest na mojej stronie andrzejburzyński.pl, a jeżeli słuchasz i już nie jest w promocji, bo teraz jeszcze kilka dni jest w promocji, to w dziale szkolenia znajdziesz to. Darku, dziękuję Ci za przekazanie tych bardzo ciekawych spostrzeżeń dotyczących finansów, dotyczących tego też, co ty robisz w finansach. Powiedz, gdyby ktoś chciał się z tobą skontaktować, dowiedzieć się więcej, to gdzie możecie znaleźć? Jak, jakie są możliwości? Słuchajcie, inny z moich projektów to jest blog, w którym będę chciał się dzielić z e, słuchaczami czy też czytelnikami moją już bardziej wiedzą i fachową i osobistą. Będzie to projekt pod tytułem Tata Finansista z uwagi na to, że z jednej strony jestem ojcem, a z drugiej strony, że pracuję właśnie przez wiele lat w finansach. I na, tej, na tym blogu chcę poruszać zarówno takie tematy jak pogodzenie swojej pracy z życiem osobistym, ale też jak Wygląda to od strony finansowej, czy w jakie inwestycje wchodzę ja, czy w jak, z jakimi inwestycjami mogę pomóc, albo z jakimi kredytami, ale też w jaki sposób mogę dać pewną wartość dodaną. Czyli na przykład pośrednikom finansowym, którzy już są na rynku, ale w pewnym momencie wyczerpała im się konwencja i może zechcieliby poznać jak ja to robię, że z moich kredytów mogę brać klientów w cudzysłowie brać, bo, bo myślę, że to jest kwestia wyniku ceny do jakości świadczonej usługi, ale fakt jest faktem, że zarabiam teraz więcej niż z umów z bankami a mimo to klienci wybierają moje usługi jak to zrobić, jak to sprzedać klientowi, jak też wyrobić sobie odpowiednie układy w bankach, żeby twoją ofertę traktowali priorytetowo i twoich klientów traktowali jak VIP-ów, mimo że niekoniecznie VIPami są, ale załatwiali dla twoich klientów lepsze warunki i tańsze e, niżeli dla e, reszty ogółów klientów, które do nich trafiają, to jest taki kurs, który będę proponował właśnie pośrednikom finansowym, aby mogli skorzystać z moich mojego know-how i dzięki temu zarabiać lepiej, a przy okazji chciałbym trochę może cywilizować rynek pośrednictwa finansowego. Niech ten klient wie, ile zarabia pośrednik, gdzie wie, że zarabia nie tylko poświęconym czasem, ale też latami doświadczeń i zbieranymi informacjami z rynku, które jest w stanie zebrać, a których, do których klient nigdy nie jest w stanie dotrzeć. Tutaj wspomnę tylko o jednej rzeczy. Pamiętajcie, że w bankach ci ludzie mają swoje plany. i Jeśli zrealizują ten plan na dany miesiąc, to zapomnij, że w danym miesiącu twój kredyt hipoteczny zostanie zaakceptowany. Jemu to się zwyczajnie nie opłaca, żeby go przepchnąć. I w drugą stronę, jak mają niedoróbkę w planach na gotówki czy na kredyty, to w tym momencie zrobią wszystko, żeby twój wniosek został zaakceptowany i na najlepszych nawet warunkach dla ciebie po to tylko, żeby zrealizować swój plan i dostać swoją miesięczną czy kwartalną prowizję. A o tych takich informacji nigdy nie zdobędziesz w banku. To tyle z mojej strony. Okay. Yeah. To tyle Andrzeju. Jeszcze raz dzięki Ci za możliwość uczestnictwa w Twoich audycjach. No i takie przesłanie na koniec. Trafiłem do Andrzeja dlatego, że interesuję się za każdym razem poszerzaniem swoich umiejętności. Jak się dowiedziałem o tego typu kursach, które Andrzej prowadził, to też nauczył mnie jednej bardzo ważnej rzeczy. Że z wszystkich swoich umiejętności wyciągnąłem tą, którą która jest moją przewodnią i w której najlepiej się czuję i dzięki temu mój biznes też w ciągu tylko roku czasu ruszył zupełnie innymi torami i spowodował, że postanowiłem w swojej branży iść pod prąd. Dzięki jeszcze raz Andrzeju. Dzięki Dark również, a wszystkim słuchaczom dziękuję za wysłuchanie i życzę życia pełnego pasji. Postra pozdrawiam bardzo serdecznie.